MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 33 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej pasjonatom książek, wielbicielom dobrej lektury, szalakim molom książkowym. Jeżeli po raz pierwszy stykasz się z tą audycją, to tak... Hmm. Gwoli krótkiego przedstawienia jej konceptu, jest to audycja o charakterze pamiętnikarskim przede wszystkim takim zdecydowanie dość swobodnym, pełnym dygresji. Co rozumiem poprzez pamiętnikarski charakter? Rozumiem przez to, iż w tej audycji nie tyle opowiadam o książkach, nie tyle hmm, dzielę się jakimiś wrażeniami z lektury co również przede wszystkim spory akcent kładę na przemyślenia płynące z tych książek, związane z nimi, na to, do czego te książki mnie hmm, inspirują, gdzie moje myśli krążą, wokół jakich wątków. Hmm. W kontekście tego wszystkiego tak naprawdę literatura stanowi tylko, hmm, tylko albo aż pretekst. Hmm. Jako Jedna z moich głównych pasji w tym życiu, właściwie najwcześniejsza. Jest to więc rodzaj również takich moich monologów, przemyśleń, obierających sobie za punkt wyjścia książki, z którymi się stykam, z którymi obcuję z przyjemnością na co dzień. Dziś rozdział 33 który chciałbym dedykować kolejnemu tomikowi z serii o panu samochodziku Zbigniewa Nackiego. Mówię kolejnemu, dlatego że hmm, już w Molium znajdują się recenzje poprzednich tomików i jeżeli jesteś zainteresowany, czy byłbyś, byłabyś zainteresowany, zainteresowana tą serią, to serdecznie zapraszam do lektury poprzednich rozdziałów pełne archiwum znajdziesz na łamach naszej strony internetowej www.moliumpodcast.blogspot.com Molium pisane przez M jak Mariela na początku, na końcu, podcast przez C, czyli moliumpodcast.blogspot.com tam znajdziesz pełne archiwum wszystkich dotychczas wydanych rozdziałów. W tym łatwo można sobie segregować, na przykład, żeby zobaczyć same rozdziały o panu samochodziku i wszelkie powiązane z tą serią ciekawostki, bo trochę już ich się zebrało. Hmm. Ale zanim przejdę do właściwego hmm, już rozwinięcia tego tematu, czyli następny tomik samochodzikowy. Chciałbym podzielić się z tobą pewnym ogłoszeniem, żeby tak nazwać, dosyć dla mnie ważnym, jeżeli słuchałeś czy słuchałaś wcześniejszych rozdziałów Molium, to tu i ówdzie uważny słuchacz mógł zanotować od czasu do czasu jakieś pomiałkiwania <grych> czy popiskiwania hmm. mojego w kota, z którym żyłem na co dzień. Kota o imieniu Łasic. Kota Zen. <grych> tak zwykłem go nazywać żartobliwie, dlatego że hmm. umaszczenie jego było biało-czarne albo czarno-białe. Hmm. Taka krówka, jak gdyby. I to mi częstokroć kojarzyło się właśnie z tym znakiem zen. Z ideologią zen. Kod zen. Zresztą ach, dużo było o łosicu mówić i hmm, największą esencją jest fakt, iż przez lata towarzyszył mi w tym życiu, co było dla mnie hmm, Dosyć, dosyć istotne, ale tak naprawdę o wadze tego przekonałem się dopiero niedawno w kilku najnowszych dniach, kiedy Łasic zebrał się do przeprowadzki z tego planu na inny. Po tych latach właściwie to towarzyszył mi większość czasu, Hmm. większość czasu na pewnym odcinku tej drogi i dopiero dzisiaj doceniam to hmm, w skali, w jakiej nie doceniałem tego nigdy wcześniej. Towarzystwo Łasica było, tak jak mówiłem, również odnotowane odnotowywalne w, po niektórych rozdziałach MOLIUM gdzie do dzisiaj możemy sobie posłuchać jego hmm, wkład hmm. dzisiejszy 30, 33 rozdział MOLIUM jest pierwszym rozdziałem na pewno bez łasica już na tym planie. Jest to rozdział, który nagrywam chodząc po pokoju z taką świadomością, że może łasić gdzieś tam sobie skacząc, hasając, obserwuje mnie, może nawet jest ze mnie dumny, że zmobilizowałem się znów i sam sobie psocę na własny sposób. Może jest ze mnie dumny, że dojrzałem, częściowo przynajmniej w tych najnowszych dniach, w którym to odniesieniu te lata naszej relacji, mam na myśli moją relację z Łaśicem, właściwie można by rzec, że istniały dla tych kilku dni mojego hmm, kolejnego takiego kroku w rozwoju duchowym, ile ja sobie uświadomiłem, w tych kilku dniach mógłbym wniknąć głębiej znacznie w tą dygresję, ale nie chcę, gdyż hm, to nie jest akurat przeznaczeniem tej audycji. Chciałem tylko zakreślić, jak gdyby hm, zanotować w tym moim molimowym pamiętniku tą bardzo istotną kwestię, ten punkt. Na linii czasu, linii iluzorycznego czasu. Hmm. Łasic, gdziekolwiek tam hasasz, hmm. pozdrawiam Cię. Pozdrawiam i dziękuję za wszystko, za wszystkie te lata. Hmm. Ilekolwiek ja jeszcze mam tutaj sobie być, to. Mam Cię w swojej świadomości. Nawet nie w pamięci, bo w pamięci to przypominałoby bardziej rodzaj reliktu, czegoś, co się odstawia na półkę i co się kurzy. A Ty dla mnie jesteś nadal, hmm, nadal żywy. Nadal żywy w mojej świadomości. Nadal jesteś dla mnie hmm, kimś, kto istnieje. To jest akurat oczywista, oczywistość. Chcę, żebyś wiedział, że nadal wszyscy jesteśmy razem. Nadal mamy Cię w świadomości swojej. Dobrze, więc odnotowując już ten fakt, mogę przejść do właściwego tematu dzisiejszego rozdziału jakim jest kolejny tomik hmm, z serii Pana Samochodzika. I teraz hmm, jeszcze jeszcze, zanim konkretne wrażenia z lektury tego tomiku przedstawię, to słowem hmm, takich ciekawostek wokół tego, wokół Pana Samochodzika opowiem o Kwestii kolejności lektury. Hmm. Ja, czytając samochodziki, poszczególne tomiki, bardzo chciałem czytać je według chronologii fabularnej. Nie tyle według, więc, czasu, w jakim te książki były wydawane, ale według chronologii fabularnej. Jako, że miałem hmm, ten przywilej ekskluzywny, że mogłem to zrobić, skoro sięgałem po tą hmm, serię od samego początku, więc mogłem sobie zaaranżować kolejność wedle woli, to postanowiłem właśnie skorzystać z okazji i czytać według chronologii fabularnej. Tym bardziej utwierdziło mnie w tym zamierzeniu odnalezienie hmm, opracowania takiej kolejności, które dosyć wyglądało na takowe właśnie, czyli na kolejność według wewnętrznej chronologii fabularnej. To było opracowanie kolejności bodajże według tomów serii wydanej przez wydawnictwo Warmia. Dlatego, że samochodziki były wydawane już wielokrotnie w Polsce, przez różne wydawnictwa, w różny sposób, co ciekawe, z różnymi kolejnościami chronologicznymi. I jeżeli chodzi o opracowanie, na którym ja się opierałem początkowo, to jest to opracowanie tak zwanej czarnej serii Pana Samochodzika, czarnej w związku z szatą graficzną te okładki. Są głównie czarne. Hm. Takie bardziej eleganckie, stylowe, gustowne. Hm. Tak, i co ciekawe, każdy z tych tomików jest dodatkowo nawet na tych okładkach już ponumerowany. I to tak dosyć mi się skojarzyło, że hm, no, dosyć naiwnie, że to może być chronologia fabularna. Tym bardziej, że tam na początku umieszczono prequele, co tym bardziej umacniało to wrażenie więc myślałem, że mogę na tym polegać. Ale gdzieś z biegiem czasu pojawiły się pewne wątpliwości. W którymś z tomików, o czym już opowiadałem w Molium, odniosłem takie wrażenie, że bohater gubi jak gdyby ciągłość i zachowuje się jak gdyby w ogóle nie miały miejsca poprzednie przygody w jego życiu. Wręcz miejscami, odnosiłem takie wyraźne nawet wrażenie, że on bardziej brzmi na osoby sprzed tych przygód i no, to było dla mnie dosyć konsternujące i dosyć mnie zaczęło przekonywać, że chronologicznie tak naprawdę tamten konkretny tomik miał miejsce jednak wcześniej, a nie tak jak ta chronologia według czarnej serii wydawałaby się mówić. I to była pierwsza konsternacja. Ale później, hmm, kiedy po zakończeniu tomiku o templariuszach, o którym dzisiaj będę opowiadał, chciałem zabrać się za kolejny, to pojawiły się następne hmm, poważne, poważne, poważne wątpliwości i konsternacje. Otóż Według tej kolejności czarnej serii powinienem wówczas sięgnąć, o ile dobrze pamiętam, po niesamowity dwór. Sęk w tym jednakowoż, że już na pierwszych kartach niesamowitego dworu znajduje się wzmianka, która wskazywałaby na istnienie hmm, pewnych przygód, pewnych treści w panu samochodziku, do których on się odwołuje. Narrator się odwołuje, czy bohater ym, w niesamowitym dworze, a o których ja wcale nie czytałem w poprzednich tomikach, co wskazywałoby na to, że hm, te przygody znajdują się w innym. Więc jeżeli chciałbym nadal czytać według wewnętrznej chronologii fabularnej, to powinienem najpierw hm, zapoznać się z tamtymi przygodami, zanim sięgnę po niesamowity dwór. Tak też zrobiłem. Prześledziłem, w którym dokładnie tomiku znajdę opis tych przygód wzmiankowanych w niesamowitym dworze. Hmm. Tyle, że tutaj następna niespodzianka. Okazało się, iż napotkałem taką powtórkę z rozrywki. Znowuż w tym tomiku, do którego się dokopałem, znalazłem kolejną wzmiankę, taką wzmiankę przy okazji na pomknięcie mimochodem o czymś, co znowuż wskazywało na jakieś treści, z którymi się nie zapoznałem, które nie były poruszane w poprzednich tomikach kolejności czarnej serii. Hmm. Czyli znowu, żeby czytać według kolejności chronologii fabularnej, powinienem najpierw hmm, zapoznać się z odpowiednimi tomikami, w których to wszystko jest poruszone. i Wiesz, bardzo ciekawe, ale tych powtórek z rozrywki. Hmm, napotkałem dobrych kilka, dobrych kilka kroków wstecz hmm, potrzebowałem wykonać, żeby dokopać się do prawdziwego następnego według chronologii fabularnej tomiku. A żeby tego było mało, to w którymś momencie nawet napotkałem na błąd logiczny, na pewne zapętlenie. Śledząc te wzmianki, wzmianka za wzmianką, napotkałem pewne zapętlenie, że gdzieś tam znajduje się taka sytuacja hmm. paradoksalna, że jeden tomik wskazuje na inny. Powiedzmy, mamy tomik A i tomik B. I mamy taką sytuację, że tomik A wskazuje na tomik B, że jest względem tego tomiku A przeszłością. I tomik B wskazuje na tomik A że jest względem tomiku B przeszłością, czyli coś zupełnie bez sensu, ale faktycznie dosyć uważnie prześledziłem to zagadnienie, czy mi się wydaje, czy tak jest, aby jednak naprawdę, że mam do czynienia z takim paradoksem logicznym i okazało się, że tak faktycznie mam do czynienia z takim paradoksem logicznym. W dodatku, co ciekawe, na polskiej wikipedii hmm, również zauważono ten problem. Chociaż nie nazwano go po imieniu, że to jest błąd logiczny, ale również zdecydowanie zauważono tą sprawę, detalicznie, dosyć zdrobiazgowo opisując, na czym polega ten paradoks tam. Konkluzja płynąca z tego błędu logicznego jest taka, że właściwie nie wiadomo, jaka jest... Najbardziej właściwa kolejność lektury według chronologii, wewnętrznej chronologii fabularnej, przez ten właśnie błąd logiczny. To nie jest jeszcze moje ostateczne stwierdzenie, dlatego że biorę pod uwagę, iż z, lekturą, z biegiem lektury kolejnych tomików mogę natrafić na pewne hmm, przesłanki, które mogłyby przemawiać za tym, że autor chciał, był bardziej zainteresowany jednym z dwóch wariantów kolejności, bo przez ten błąd logiczny jawią się tak naprawdę dwa warianty możliwe kolejności lektury w którymś momencie. I czytając wszystkie te tomiki być może natrafię na jakieś poszlaki, które skierują mnie hmm, na tor myślowy, że autor wolał jakąś konkretną kolejność od innej. I wtedy się na pewno z tym w molium z Tobą podzielę. Natomiast póki co czytam według tej kolejności mimo wszystko jak najdetaliczniej. Do tego, do czego się dokopałem, tego jak najdetaliczniej się trzymam. Hmm. Czyli żeby czytać chronologicznie według jak największej ilości wszelakich wzmianek w treści, przesłanek, hmm, napomknień. I to wszystko detaliczniej opisałem z cytatami, ze wszystkim, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana w jednym z postów na naszej stronie internetowej na temat pana samochodzika właśnie błędu logicznego w kontekście kolejności wewnętrznej chronologii fabularnej. Tam dokumentację znajdziesz, link oczywiście do tego postu również znajdzie się w notatkach do dzisiejszego rozdziału. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie hmm, dosyć istotne słowo wstępu w temacie samej kolejności. I stąd też po templariuszach, o których dzisiaj opowiem, następnym w kolejności wcale nie będzie niesamowity dwór, <śmiech> tylko zupełnie inny tomik. Hmm. Szczęśliwie, szczęśliwie. To już bardziej sensownie w moim odczuciu się czyta w ten sposób bardziej komfortowo, kiedy um, gdy już napotykasz na jakąkolwiek zmiankę w treści, to wiesz, do czego się ona odwołuje. Dobrze o tym wiesz, bo już o tym czytałeś, czy czytałaś, a nie, że czujesz się skonsternowany, skonsternowana, bo um, masz do czynienia z odwołaniem się autora do czegoś, o czym nie masz w tym momencie pojęcia. I to jest wtedy takie skakanie do przodu, to do tyłu w treści a ja chciałem po kolei jednak chronologicznie. I taką kolejność będę starał się dostarczać tobie w Molium, na stronie internetowej, gdzie na bieżąco opracowuję kolejność tych tomików. Też tam znajdziesz tytuły ułożone kolejno oraz w samej audycji. Jeszcze jedna ciekawostka na temat już konkretnego tomiku dzisiejszego, czyli Pan Samochodzik i Templariusza, polega na tym, że akurat ten tomik Również został zakranizowany. Dla przypomnienia, powiem, że część tomików z serii pana Samochodzika zakranizowano. Co ciekawe, w formie filmów pełnometrażowych, a jeden z nich, co jeszcze ciekawsze, został zakranizowany w formie takiego mini-serialu, bodajże pięcioodcinkowego. I to właśnie jest ten tomik o Templariuszach. Ja, co ciekawe, odnalazłem gdzieś na sieci nawet te pięć odcinków sklejonych jak gdyby w jeden plik, hmm, w jeden film czarno-biały i hmm, niedawno nawet zakończyłem sobie hmm, oglądanie. I mam już dodatkowy punkt odniesienia. Kilka słów na temat filmu pewnie jeszcze powiem dzisiaj w audycji. Jeżeli chodzi o samego pana samochodzika, hmm, Pan Samochodzik i Templariusze. Co jest taką osobliwością konceptu? W ogóle, co mi się dosyć podoba w Samochodzikach, jedna z wielu rzeczy, to to, że te tomiki nie są monotonne. Kolejny z tomików to nie jest po prostu kolejna, jeszcze jedna przygoda głównego bohatera Tomasza. Tomasza N. Mogłoby się tak przecież wydawać, że no on ma wiele przygód i tam po prostu w poszczególnych tomikach są opisane poszczególne z nich. To tak brzmi dosyć rutynowo, ale z przyjemnością mogę stwierdzić, że to jest tak naprawdę tylko takie powierzchowne wrażenie, dlatego że autor Zbigniew Nienacki nie pozwala nam się nudzić nie pozwala nam popaść w pewien nawyk, w pewne ramy schematu jakiegokolwiek. Już oczywiście abstrahując od faktu, że same przygody nie są absolutnie nudne, nudzące, są dosyć wciągające, absorbujące, frapujące, częstokroć, częstokroć zaskakujące. Ja w ogóle mam wrażenie, że z tomiku na tomik coraz bardziej autor... Hmm, zaskakuje i to tak spektakularnie, bicko, hmm. to już abstrahując od tego, że przygody same w sobie są dosyć takie hmm, żywe i dosyć taką interesującą treść stanowią, to poszczególne tomiki potrafią się dosyć od siebie różnić konwencją. Hmm. Czyli tak Wspominając w jednym z tomików mamy Tomasza, który właściwie podróżuje. Tomik dosyć podróżniczy i o ile dobrze pamiętam, to mógł być nawet absolutnie pierwszy tomik, pierwszy prequel, czyli pierwsza przygoda pana samochodzika jeszcze w Rosji, tam daleki wschód, to wszystko. Trochę akcji tylko w Polsce, a tak naprawdę sporo, sporo, sporo w podróży, których tak na marginesie. Tomasz twierdzi, że nie lubi, nie lubi podróżować, a jednak sporo hmm. na trasie tych swoich przygód podróżuje. Taki jeden, nie jedyny z paradoksów jego osobowości. Więc mamy tomik podróżniczy. W innym miejscu mamy tomik taki bardziej stacjonarny, i też nie jedyny, gdzie. Hmm. Tomasz wybiera się na jakiś obóz i właściwie przez większość ogromną tomików na tym obozie przebywa. I to jest to obóz jeden, obóz drugi, może jakiś trzeci. Tutaj obóz archeologiczny, tutaj obóz antropologiczny w Wyspie Złoczyńców, najnowszy. Hmm. Więc mamy też takie stacjonarne. Mamy wreszcie tomiki zagraniczne, gdzie akcja się dzieje za granicą, tak jak mówiłem, ten daleki wschód tutaj mamy w Polsce, tutaj mamy w którymś momencie kolejny zagraniczny tomik, o którym opowiem w Molium w przyszłości, którego akcja dzieje się w innym kraju i na razie nie zdradzę w jakim, hm. żeby był pewien smaczek, nie do powiedzenia. Hmm. Jeżeli chodzi o templariuszy, to jest tomik, którego akcja dzieje się w Polsce, um. a co wyróżnia ten tomik, to, że ma zupełnie inny klimat od na przykład tych stacjonarnych, obozowych. Tam był taki klimat kameralny dosyć, takiego obozowego życia, kameralna grupka osób, które hmm, nie stronią od robienia sobie różnego rodzaju psikusów, ale ich żyją razem z drugiej strony, rozwiązują zagadki, znajdują się w tym kameralnym otoczeniu siłą rzeczy sami na pastwę danej zagadki czy zagadek, jakich tam doznają, doświadczają, odkryć przygód, są uwikłani w różne lokalne sprawy i w tym wszystkim Tomasz rzucony jak taka rodzynka czy rodzynek i on to wszystko tam ma rozwiązać rozwiązywać, jakoś się w tym odnaleźć ale to taki stacjonarny klimat właśnie kameralny. Kameralne takie otoczenie, ciepłe. Tam jeden z tych obozów tak malowniczo umiejscowiony nad jeziorem. Hmm. Inny jeszcze na jakiś bagnach w ogóle, moczarach, w ogóle takie dosyć czarujące miejsca malownicze. Autor nam serwuje, komponuje. Urokliwe, urokliwe, oryginalne. Dodatkowo jeszcze, jak dodamy do tego fakt, że w bezpośredniej bliskości tych miejsc znajdują się jakieś osobliwe bardzo miejsca, w cudzysłowie magiczne, czy jakieś relikty przeszłości, jakieś kurchany tak zwane, czy jakaś powiedzmy monumentalna. Kolegiata, tak zwana, czyli kościół, który nie jest katedrą, a przy którym znajduje się kapituła. Już z pamięci, tyle razy czytałem tą definicję. Opowiadałem więcej o koncepcie kolegiaty w tomiku w jeden z poprzednich rozdziałów na temat jednego z poprzednich tomików pana samochodzika. Tak więc mamy kolegiatę nad moczarami, mamy jakieś kurchany, mamy jakieś tajemne kręgi i jeszcze, co ciekawsze. W którymś momencie śledząc uważny czytelnik może, może doszperać się do informacji, że te wszystkie rzeczy gdzieś tam naprawdę w Polsce, czy nawet poza Polską istnieją. O czym też opowiadałem, też jest w notatkach do poszczególnych audycji MOLIUM. Na łamach naszej strony linki, wszystko, wszystko się tam znajduje. Są jak najbardziej miejsca i co ciekawe są ludzie, fani serii samochodzikowej, którzy śledzą właśnie dlatego tym bardziej... Hmm. te wszystkie przygody odwzorowując je w tak zwanym realu, czyli jeżdżą po Polsce sobie naprawdę, planują wycieczki, jakieś trasy i szukają, szukają, szukają na bazie mniej lub bardziej jasnych wzmianek, przesłanek, szukają miejsc opisanych w powieściach o panu samochodziku, gdyż okazuje się, że wiele, wiele, wiele z nich stanowi tak naprawdę prawdziwe lokalizacje, które można odnaleźć w naszym kraju, czy poza jego granicami. Również z tymi magicznymi, osobliwymi kręgami kamiennymi, tajemniczymi, czy kurchanami, czy nawet tą kolegiatą na moczarach. Tak ona również wzorowana jest na prawdziwym obiekcie, realnym, rzeczywistym, gdzieś w Polsce jak najbardziej istniejącym. Czasem autor nawet wręcz dosłownie o tym pisze, dosłownie odkrywa, czy na czym się wzorował gdzieś w jakimś posłowiu, czy w hmm, dodatku dołączonym do samego tomika. Hmm. I teraz jeżeli chodzi o tomik yy, templariuszowy, to jego osobliwość znowuż polega na tym, że tym razem nie mamy do czynienia ani z wyjazdem zagranicznym, ale nie mamy też do czynienia z takim stacjonarnym, obozowym życiem stricte, tylko co ciekawe, mamy do czynienia z taką sytuacją, którą moglibyśmy żartobliwie określić mianem takiego rajdu poszukiwaczy skarbów, gdzie mamy pewien skarb w domyśle można by rzec, ten tytułowy skarb templariuszy. I mamy grupę tak naprawdę całą grupę, cały stado wręcz osób zainteresowanych tym skarbem, który nagle rzuca się. W wir jego poszukiwań i w tym wszystkim znajduje się Tomasz, ale tak naprawdę jako jeden z wielu niestety, przez co ma utrudnioną sytuację, bo no, on kieruje się takimi szlachetnymi pobudkami, żeby odzyskać wszelkie dobra kultury narodowej dla kraju, żeby to przeszło w jedyne hmm, odpowiednie ręce, które mogłyby się tymi dobrami godnie opiekować, czyli po prostu do polskich muzeów. On tam zresztą już pracuje w tym momencie akcji, już hmm, pełni taką zawodową funkcję takiego człowieka od zadań specjalnych pod przykrywką jeszcze jednego pracownika gdzieś któregoś tam instytutu muzeów czy kultury sztuki. Hmm a tak naprawdę jest człowiekiem od zadań specjalnych, który od czasu do czasu tak bywa, nierzadko na swoim własnym urlopie, co ciekawe, um, udaje się w taką tajną misję i rozwiązuje różne zagadki, śledzi, które właśnie często prowadzą do tego, że Polska wzbogaca się o kolejne artefakty. Można by grę komputerową napisać w oparciu o taki... Hmm, motyw scenariusza główny sytuujący Tomasza jako takiego bohatera hmm, odzyskującego zaginione artefakty, które zaginęły same przez się gdzieś tam poprzez wir wydarzeń historycznych, a może ktoś je kiedyś skradł i próbował gdzieś wywieźć, sprzedać, odsprzedać, gdzieś tam to zmieniało ręce kilkukrotnie i teraz trzeba to prześledzić po nicce do kłębka. I mamy tego Tomasza, poszukiwacza artefaktów. Hmm ze szlachetną misją ich odzyskiwania dla kraju. I ten Tomasz w tomiku o Templariuszach staje w szranki z innymi poszukiwaczami skarbów, pośród których znajdują się tak amatorzy, jak i profesjonaliści, hmm. tak osoby można by rzec tak prosto w porządku, jak i hmm bardziej jakieś takie ciemne charaktery, przestępcze może nawet, które bardzo, bardzo myślą o własnej korzyści, ale bez honoru, bez etyki. Hmm. Mamy całą taką mieszaninę i stąd to określenie, że to jest taki rajd poszukiwaczy skarbów dosłownie, to mnie zaskoczyło ten koncept, kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że z tym będę miał do czynienia w aktualnie czytanym tomiku o templariuszach. Hmm. Więc sytuację Tomek miał utrudnioną, bo właśnie nie dość, że potrzebował rozwiązać kolejną zagadkę tak naprawdę, to jeszcze potrzebował cały czas mieć na uwadze, że u boku ma stado konkurentów, którzy depczą mu po piętach i dodatkowo nie omieszkają jemu utrudniać tak naprawdę życia, no bo przecież on też stanowi konkurencję. Hmm. Jedną z bardziej interesujących osobistości w tym gronie poszukiwaczy skarbów tego statka całego jest kapitan Petersen z córką Karen. Hmm. Taka para obcokrajowców, dosyć ciekawy koncept. Osoby, które dowiadujemy się, że um, zajmują się poszukiwaniem skarbów profesjonalnie. Właściwie głównie to kapitan Petersen jest tutaj takim hmm, prowodyrem profesjonalizmu, pasjonatem, który prawdopodobnie od lat zajmuje się poszukiwaniem skarbów, jeździ po świecie, szczególnie gdzieś tam po morzach, jakichś oceanach i wydobywać z jakichś wraków to, co tam można ciekawego znaleźć. Hmm. I tenże Petersen zainteresował się w którymś momencie, skarbem Templariuszy. A może to jego córka? Może oboje się zainteresowali jednocześnie? Już teraz dokładnie nie pamiętam jak to było. W każdym razie, co ciekawe, ta jego córka Karen postanowiła wyjść z taką prośbą czy propozycją, że tym razem to ona mogłaby pokierować całą wyprawą poszukiwania skarbu Templariuszy wyprawą do Polski, oczywiście. Hmm. Na co Petersen się zgadza i razem z Karen faktycznie odwiedzają nasz kraj i w którymś momencie stykają się z Tomaszem. Hmm. I właściwie towarzyszą mu już na całej drodze dalej. Będzie on ich spotykał tu i ówdzie I tak znowu uchylę Hmm, rąbka tajemnicy i podzielę się z tobą takim smaczkiem, że jeszcze, jeszcze w następnym tomiku po Templariuszach coś o Karen i o Petersenie usłyszymy. Także to taki smaczek. Hmm, ciekawy koncept z tymi profesjonalistami. A w ogóle skąd to statko całe? Skąd ten rajd poszukiwaczy skarbów? Jak to się stało? Ano, ktoś opublikował bez wyobraźni być może, um, artykuł w prasie, który to artykuł tak naprawdę stanowił zarzewie hmm, całego tego żywego zainteresowania społeczności. Gdyż w artykule znalazł się namiar na konkretną miejscowość, na konkretne miejsce, nawet na konkretną osobę, hmm, która tak wpisano w artykule, w artykule znajdowała się bardzo sensowna poszlaka, że ta osoba może dysponować dokumentem, który może wskazywać bezpośrednio, czy stanowić bardzo istotną wskazówkę, gdzie ów skarb tajemniczy Templariuszy może się znajdować. Więc no skoro na tacy pojawiła się nagle konkretna wskazówka, czy coś, co zdawałoby się nią być, no to jak najbardziej. Hm. Jak pszczoły do miodu, zleciały się osoby zainteresowane bardzo szybko. Bardzo szybko znalazło się całe mnóstwo, do tego stopnia, że w którymś momencie mamy do czynienia z takim całym obozowiskiem w ogóle. Hm. Tak, obóz innego rodzaju <grym> niż to wcześniejsze. Hm. Więc na tym polega specyfika, że tutaj jakby Tomik o templariuszach jest w zupełnie innym klimacie. Właśnie w klimacie takiego rajdu poszukiwaczy skarbów. Hmm. I inna sprawa. Czytając ów tomik, natrafiałem tu i ujdzie na takie sceny, które hmm, wizualizowałem sobie. I wyobrażając sobie to, co czytam, zacząłem zdawać sobie sprawę, że właściwie te sceny są... Hmm, tak spektakularne, czy mają potencjał efektowności, że one świetnie by się nadawały do konstrukcji tak zwanego traileru, czyli do zbudowania takiej zajawki filmowej, reklamy, którą można by wyświetlać w kinie. Taka prawdziwa, zachęcająca, dynamiczna reklama, wciągająca, prezentująca najgorętsze czy raczej sceny, wyrywki z najgorętszych scen hmm, danej kinowej ekranizacji. Można by, można by z takiego samochodzika taką kinową, spektakularną ekranizację zrobić moim zdaniem jak najbardziej I to nie z jednego tomiku. Potencjał spory jest, o czym w sporej mierze świadczy właśnie to, że w samych Templariuszach odnalazłem co najmniej kilka scen, które które świetnie się właśnie nadają do tego, żeby powycinać z nich kawałeczki takie jakieś zapierające dech w piersiach, takie dosyć, dosyć emocjonujące, z takim żywym potencjałem i z tych kawałeczków uszyć taki trailer, a jaki byłby to film kinowy cały. Hmm. I chciałbym przytoczyć, jakie konkretnie sceny mam na myśli tutaj. Otóż Jedną z takich scen jest yy, chociażby scena, w której y, Tomasz zwiedza zamek. To chyba był zamek w Malborku raczej, tak, tak. I yy, Tomasz zwiedza ten zamek, sobie w którymś momencie przewodniczka opowiada, jednocześnie pokazuje turystom taką celę z takimi masywnymi, masywnymi, masywnymi drzwiami, cele bez wyjścia w której więziono tam przez lata kogoś i ona opowiada, o opowiada i w którymś momencie um, Tomasz, Tomasz sobie tam wchodzi, żeby ją samemu zwiedzić. Tam wycieczka poszła już dalej, ale on ciekawski wszedł sobie do środka, żeby samemu sobie zbadać, bo on lubił węszyć, lubił um, rozglądać się uważnie wokół, zawsze w poszukiwaniu potencjalnie istotnych faktów. On niejednokrotnie w ten sposób dotarł do jakichś istotnych informacji, które później przyczyniły się do rozwiązania zagadki, które mu pomogły. Więc stąd jest dosyć zrozumiałym, że nawet do tej celi postanowił sobie wejść, hmm, żeby osobiście ją zeksplorować. Tyle, że w którymś momencie zdał sobie sprawę, że te drzwi jakoś tak <śmiech> za nim się zamykają i niestety te wielkie, wielkie, wielkie masywne drzwi, za którymi przez lata więziono <gryw> biednego jeńca kiedyś. Tak, zamykają się za nim. I on tak nie zdążył, nie zdążył temu zapobiec. No to jest jedna z takich właśnie epickich scen świetnie nadających się do trailera, gdzie widzę oczami wyobraźni, jak można by pokazać taki kadr z kamery, taki urywek, jak te drzwi zamykają się, a za nimi przerażona twarz Tomasza <głos> i zamykające się drzwi z takim hmm, tępym, dudniącym, ostatecznym dźwiękiem. <głos> tak, to, to byłaby jedna z tych epickich scen świetnych do trailera. A jaka byłaby inna? Inna to scena, hmm, scena, kiedy Tomasz spieszy na ratunek. Karen, która dosyć tak odważnie w którymś momencie zdecydowała się na własną rękę spotkać z przestępcą, który próbował od niej czy od jej rodziny wyłudzić pieniądze, szantażując. No, może nie tyle szantażując, co po prostu proponując pewien układ. O, Ja ci dam coś, a ty mi w zamian zapłacisz. Hmm. Taki Czarny, cwany charakterek, ale w którymś momencie jednak Karen odważnie, a może hmm, nierozsądnie, zbyt, zbyt, zbyt um, zuchwała, może nie powiem zuchwała, lekkomyślnie no to jest to słowo, którego szukałem zbyt lekkomyślnie zdecydowała się na własną rękę pojechać, spotkać z tym przestępcą, co wzbudziło zdecydowanie zaniepokojenie Tomasza. Um, już nie mówiąc o ojcu Karen. No ale jeżeli chodzi o tego ojca, no to generalnie on, um, on był związany honorem, dlatego że obiecał córce, że ona będzie mogła tak naprawdę grać w pierwsze skrzypce jako osoba decyzyjna we wszystkim, co będzie miało miejsce podczas tej wyprawy w poszukiwaniu skarbu templariuszy. Więc on siłą rzeczy, chociaż miał ten konflikt ojcowski, gdzie bał się o córkę, to on zdecydował się bardziej być osobą honorową i i póki dawał radę, jeżeli chodzi o jego cierpliwość, to Puty starał się tego trzymać i córce nie zabraniać, nawet wtedy, kiedy zdecydowanie nie zgadzał się z jej posunięciami. Tomasza również, jak mówiłem, zaniepokoiła mocno ta decyzja Karen o tym, że ona sama będzie wchodziła w jakieś układy z przestępcą, więc zdecydował się coś z tym zrobić i pognał, pognał jej na pomoc, bo on słusznie jak się później okazało, założył, że w takiej sytuacji ona może znaleźć się zdecydowanie w niebezpieczeństwie, więc mamy scenę, kiedy on <grych> tak dosyć, dosyć gna tym swoim wehikułem, gdyż czasu ma mało, gna pokrętych krętych, wijących się ulicach i Yy, chce zdążyć tam zanim coś się złego nie daj Boże stanie I, i scena, która nadaje się do trailera to scena kiedy on yy, z, pędem, z pędem dojeżdża na miejsce potencjalnej zbrodni <śmiech> i widzi faktycznie Karen, która gdzieś tam przemocą się faktycznie z jakąś osobistością on tak szybko jedzie, że nie zdążył się zatrzymać, potrzebowało się bodajże cofnąć z tego świetną sceną, bo zrobiono znowu widzę oczami wyobraźni, jak on wpada. Taki osobliwy widok, bo przecież ten jego wehikuł, jego samochód wygląda, jak pamiętamy, dosyć osobliwie i dosyć przeczy w ogóle takim prędkościom zawrotnym. Kiedy spojrzeć na jego. Wehiku, to niejednej osobie wydawało się wręcz, że on może co najwyżej osiągać prędkość roweru. A tutaj mamy dokładnie takie coś, co widzimy, że pędzi coś nienaturalnie i niezrozumiale szybko. tak. A to wszystko dlatego, że pod maską gdzieś tam silnik Ferrari. Tak. Więcej szczegółów w poprzednich audycjach czy na naszej strony w poście o charakterystyce Tomasza. Tam też kilka faktów na temat jego samochodu technicznych danych również. Również się znajdą, jaką prędkość osiąga, ile cylindrów ma silnik, jakiego dokładnie samochodu to jest silnik i w ogóle i w ogóle. Więc no Tomasz wpada na miejsce potencjalnej zbrodni z piskiem opon, hamuje, wyskakuje z samochodu i co dalej, co dalej, Dam na pomoc damy w upałach. Tak, to jest kolejna scena, która świetnie, epicka scena, która świetnie nadaje się do takiego traileru, zwiastunu, przeboju kinowego. Hmm. Inna scena, znowuż. Hmm. Jest taka scena, w którym w której Jeden z bohaterów mówi coś takiego. Zerknę sobie do notatnika. A co do pana samochodzika, to wam powiem, że go nie doceniacie. Być może w tej chwili on stoi tu gdzieś w pobliżu i słucha waszej głupiej rozmowy. Epickość tej sceny polega na tym, że on faktycznie, faktycznie stał w pobliżu i słuchał. Podsłuchiwał. Um, I to, to było epickie, tak, kiedy on hmm, później faktycznie się okazało, że tam był, kiedy wręcz dosłownie go to podejrzewano. Też kolejna dobra nawet scena. Hmm. Może nawet on tu jest, a druga kamera pokazuje <głos> jego zaraz za jakimś drzewkiem. <głos> ciekawe, ciekawe, ale inna scena. Hmm. Jedna z takich najbardziej, najbardziej spektakularnych scen to scena właściwie sceny w piwnicy, takiej jest tam taka klimatyczna piwnica, w którymś momencie w akcji bardzo niepozorna, która jednak okazuje się być czymś podejrzanie więcej niż tylko zwykłą przeciętną jakąś komórką wiejską. Hmm. Dostajemy dosyć duże zaskoczenie. W ogóle jedno z takich bardziej interesujących zaskoczeń, jeżeli chodzi o fabułę tego konkretnie tomiku o templariuszach, gdyż stereotypowo wydawałoby się, jeżeli zadać sobie pytanie, gdzie, gdzie ten skarb templariuszy, mógłby być ukryty, to stereotypowo, co przychodzi na myśl, co mogłoby przyjść na myśl, no to że w jakimś zamku zapewne Gdzieś jakaś skrytka w jakimś zamku, czy ewentualnie ostatecznie w jakimś kościele, co też było dosyć możliwe i też w którymś momencie nawet były przesłanki, że faktycznie skarb mógł być ukryty w jakimś kościele. Ja nie będę tak bardzo spoilerował i nie będę zdradzał, co się faktycznie okazało, ale powiem tylko tyle, że ym, no, poniekąd, poniekąd można wyrzec, że faktycznie. Było to na zamku, tylko że nie na takim zamku, na jakim mogłoby się wydawać stereotypowo. Tylko zupełnie, zupełnie całkowite zaskoczenie, gdzie okazało się, że ten skarb jest. Zupełnie niepozorne miejsce, zupełnie niepozorna lokalizacja. Trudno, żeby od tak sama przez się przyszła na myśl komuś zastanawiającemu się, gdzie taki skarb mógłby być schowany. Hm. Nie potrafiąc dedukować, nie potrafiąc śledzić faktów, kojarzyć i szczególnie kojarzyć z wyobraźnią jakoś, to właściwie szukać igły z siana. Nie dałoby się chyba domyśleć, że tam ten skarb jest i on mógłby właściwie leżeć tam po wieki wieków i rozłożyć się w którymś momencie w ziemi. Jest tak bardzo niepozorna lokalizacja. Hm. I w tejże niepozornej lokalizacji jest ta niepozorna piwnica, tak, której, nad którą jakby pieczę sprawuje niepozorna starsza pani, taka typowa babcia ze wsi, hmm, która, która w owej piwnicy przechowuje swoje przetwory, dlatego, że tam dosyć dobrze się trzymają termicznie. <śmiech> tak, Ziemia dobrze dosyć konserwuje, taka naturalna lodówka ekstra. Sama piwnica, mówiłem, że mają w niej miejsce spektakularne sceny, mówiłem o tym, że ona jest osobliwa, w ogóle nie wygląda, hmm, w ogóle nie wygląda na, na taką piwnicę zwyczajną tak naprawdę, No, ale nie wzbudziło to podejrzeń samych właścicieli. Natomiast dla wytrawnego poszukiwacza skarbów, to było dosyć, dosyć istotną wskazówką, na co tak naprawdę wskazuje wygląd architektoniczny piwnicy, a wskazywał na to, że jest ona częścią, czy była częścią tak naprawdę zamku. Ha, Ale więcej nie powiem, więcej nie zdradzę. Natomiast jeżeli chodzi o te spektakularne sceny z piwnicy, to mogłyby być to chociażby te sceny, jak oni, yy, bohaterowie, zwiedzają tą piwnicę i widzą tam ten, ten niski, Cytuję, łukowato sklepiony sufit wsparty na dwóch grubych filarach i dochodzę do wniosku właśnie, że to nie było budowane z przeznaczeniem na piwnicę. <głosy> tak um, Raczej, że to miała być jakaś sala zamkowa. Gładkie ściany z brunatnej cegły tu i ówdzie wgłębienia w rodzaju niszy. Hmm. A w którymś miejscu okrągły otwór studni, który wziął czernią i chłodnym zapachem stęchlizny. Tak i hmm, właśnie o tą studnię chodzi, jeżeli chodzi o konkretne dalsze, spektakularne sceny. W którymś momencie oczywiście Tomasz włazi do tej studni. Włazi do tej studni, bo okazuje się, że jest możliwym tam wejść i zagłębić się w jej czeluść. Ha, I w którymś momencie patrzy w górę i zdaje sobie sprawę, co się tam dzieje na górze. Cytat, krzyknąłem, nóż przeciął linę. Krzycząc przeraźliwie, jak kamień poleciałem w dół. Tak. I Tomasz spada. No i czyż nie świetna scena do zwiastunu. Kolejny taki kadr. Znowu oczami wyobraźni można widzieć. Jak ten urywek, kiedy Tomasz w studni. Widzimy, że w studni widzimy tylko otwór światła nad jego głową. A w tym otworze... Kawałek liny, na której on się spuszcza do tej studni i dłoń z nożem, która przecina tą linę i ten moment, w którym on spada, spada w dół. Ha. Leci i co z nim będzie? Co z nim będzie w tej czuści czarnej studni? To tak nawiasem abstrahując kolejny z fascynujących mnie konceptów, który dosyć, dosyć mi się spodobał. Cały ten koncept nie tylko tej piwnicy, ale w ogóle cały ten kompleks, który tam się okazał, że istnieje z tą studią, studnią w ogóle na samym początku. tak, um, Studnia jako rodzaj wrót. Ale więcej nie powiem, więcej nie powiem. To niesamowite, zdecydowanie um, bardzo, bardzo, bardzo wciągające. Dzięki temu fabuła tego konkretnie, Tomiku, była dla mnie tym bardziej wciągająca. Dzięki tak klimatycznemu przedstawieniu sprawy. Hmm. Inna scena, która się świetnie nadawałaby do takiego hmm, traileru, to scena, w której Tomasz zwiedzając podziemia napotyka takie grodzące mu drogę żelazne drzwi ujęte w ozdobny, rzeźbiony portal. Cytuję. Tak. Czyli Scena jaką tutaj mógł, można by skonstruować na potrzeby takiego filmiku zapowiadającego kinowy to mogłaby taka scena przedstawiać Tomasza skradającego się w ciemnych, jakichś ponurych korytarzach, podziemiach, żeby było widać, że to są podziemia, żeby było widać z drugiej strony, że on się skrada. Szuka, szuka, że, już, że jest już bardzo blisko swego i w którymś momencie napotyka na przeszkodę. <śmiech> tak jak robocik wysłany do wnętrza jednego z korytarzy, szybów w piramidzie wielkiej w Egipcie. Widzimy na kamerze co, co ten robocik widzi, a tam człowiek nie mógłby się dostać do tego szybu, ale dzięki robocikowi widzimy. Co jest w środku, że i przed nami, już za chwilę, może odkrycie tajemnicy Wielkiej Piramidy. A tutaj w tym momencie widzimy hm, drzwi. Drzwi, które dodatkowo posiadają jeszcze jakieś uchwyty, tak? Drzwi przed robocikiem w szybie, do którego nie mógłby się zmieścić żaden człowiek. Tak mi się trochę kojarzy ym, ta sprawa z drzwiami, na które hm, napotyka Tomasz w podziemiach, klimatyczne, pewnie jakieś kute, znowuż ciężkie, masywne, drzwi zdobione. Hmm. I co jest za nimi? A jakie to Tomek w ogóle otworzy? I czy? <śmiech> tak hmm. Dosyć interesujące. Więc to jest szereg cały scen, z których chętnie widziałbym skonstruowaną taką zapowiedź kinowego przeboju Pan samochodzik i Templariusza. <grywa> Już sama ta garść dosyć dobrze ilustruje, że jest to powieść o spektakularnym potencjale, um, o potencjale dużego angażowania, absorbowania czytelnika, um, dosyć chwytliwa, prężna, dynamiczna i to jeszcze bardzo, bardzo nieszczampowa, oryginalna akcja Zdecydowanie warto sięgnąć. Polecam. Świetna, świetna lektura. Co dalej? Co dalej? Patrzę na dodatki i um, widzę, że znajduje się w tej powieści właśnie taka wzmianka. Ja wspominałem wcześniej, że na bazie wzmianek różnych, tam na mimochodem, doszedłem do bardziej właściwej kolejności według chronologii fabularnej. Jedna z takich wzmianek znajduje się już w Templariuszach, aczkolwiek. Akurat tej wzmianki nie użyłem. Um, nie użyłem jeszcze do mojego opracowania. Być może powinienem, ale to się okaże dopiero z biegiem czasu, kiedy przeczytam następne tomiki. A jak brzmi sama wzmianka? Hmm. Wzmianka to cytat słowa Tomka, które wypowiada mówiąc o ile dobrze pamiętam o pewnej wysepce. Mówi, że Mówi o tej wyspie, że szukał na niej pewnego naukowca, który mógł mu wyjaśnić zagadkę zaginionego zbioru starych monet. Ta wyspa nazywała się wyspą miłości swoją drogą i tenże naukowiec spędzał na niej swój miodowy miesiąc po ślubie, a ja, czyli Tomasz, byłem zmuszony przerwać mu sielankę. I o tej przygodzie, o której wzmiankuję tutaj, Tomasz pisze, że to była jedna z mych najbardziej niebezpiecznych przygód, czyli hmm, to ciekawe, um, przygoda w której rozwiązywał zagadkę zaginionego zbioru starych monet, hmm, a jednocześnie która była jego jedną z najbardziej niebezpiecznych przygód. Taka wzmianka i teraz o jaką przygodę mogło chodzić? mamy taką wzmiankę, że to musiałaby być przygoda, w której Tomasz odwiedza Wyspę Miłości. Wiemy mniej więcej, gdzie ta wyspa się znajduje po tym tomiku z Templariuszami, więc to musiałaby być przygoda, w której rozwiązuje zagadkę tych monet, musiałaby być przygoda jednocześnie, w której odwiedza Wyspę Miłości, aby spotkać się, zasięgnąć rady pewnego na niej przebywającego naukowca. Czy istnieje tomik pana samochodzika, w którym coś takiego jest poruszone. Jeszcze nie wiem. Wiem, że istnieje tomik, w którym hmm, to Tomasz rozwiązuje zagadkę, którą określam mianem zagadki Dukata czy Dukatu Łokietka, Ale czy to jest to? Jeszcze nie wiem. Dowiem się, rozwiążę to. Prędzej czy później przeczytam wszystkie tomiki i będę wiedział, czy um, ta wzmianka odwołuje się do konkretnej jakiejś części czy bardziej do czegoś, co autor zmiankuje, od tak sobie a tak naprawdę tego jeszcze nie opisał? Być może, być może chciał to opisać w przyszłości. Co jest dosyć możliwe, dlatego że jeżeli prześledzimy, w jaki sposób autor Zbigiew Nieracki pisał te poszczególne tomiki pana samochodzika, to przypomnijmy sobie, że on je pisał tak naprawdę wcale nie chronologicznie, tylko skacząc to do przodu, to do tyłu w czasie. Raz pisał tomik, którego akcja działa się znacznie w przód w czasie, a później potrafił napisać tomik, którego akcja działa się znacznie wcześniej względem tego poprzedniego. Więc mógł jak najbardziej w swoich tomikach umieszczać tak już na przyszłość wzmianki o czymś, o czym dopiero napisze, a co tak naprawdę według chronologii fabularnej miałoby się stać wcześniej. Tak, taki jakby psot mógł tak zrobić. Czy ta konkretna wzmianka odnajduje gdzieś w tomikach swoje odzwierciedlenie? Tak jak mówiłem, dowiem się i z biegiem czasu na pewno to gdzieś w molium zraportuję. Hmm. Co dalej? Hmm, hmm, hmm. Ciekawo, ciekawa rzecz, która się gdzieś tam objawia. Hmm. Właśnie, kolejna wzmianka, jeszcze zanim, to w którymś momencie Tomasz mówi bodajże do Karen, gdzieś już u końca, u progu akcji Templariuszy, hmm. mówi do niej, że w przyszłym roku wyruszymy na nową wyprawę i w tym samym gronie, hmm. bo Karen jakby chciałaby, żeby oni się znowu spotkali i znowu razem pracowali, znowu razem przeżywali przygody, no i Tomasz hmm takie konkretne stwierdzenie, że w przyszłym roku wyruszą razem na nową wyprawę w tym samym gronie. Hmm. No, ja według dotychczasowego mojego śledztwa, metodą dedukcji, śledzenia wzmianek i napomknień, dotarłem do tego, że po Templariuszach tomik, który ma miejsce, faktycznie, faktycznie znajduje się w nim Karen, ale póki co, póki co ja dopiero kilka rozdziałów przeczytałem, i ona jeszcze w ciągu tych kilku rozdziałów nie pełni tak naprawdę żadnej roli um, na pierwszym bardziej planie. Ona występuje tylko bardziej jako taka dalsza, dalsza, dalsza planowa ciekawostka. No ale jest. I być może, być może, być może chodziło o ten tomik w tym napomknięciu, w tej wzmiance. Kto wie, hmm. to taka ciekawostka. Ale co dalej? Przejdźmy do nowych faktów o Tomaszu. Tak dla przypomnienia, ja sobie z tomiku na tomik kolekcjonuję, kolekcjonuję skrzętnie i uważnie wszystkie fakty opisujące Tomka, zarówno jego osobowość, jak i gusta, czy jego samochód, jak już mówiłem, jego zainteresowania, hmm, jego poglądy na różne tematy. I tak, jeżeli chodzi o templariuszowy tomik, to znajduje się w nim garść kolejnych informacji na temat Tomasza. Ja woli przypomnienia powiem, że wszystkie te informacje w jednym miejscu zbieram na bieżąco, mniej więcej na bieżąco w formie takiej charakterystyki Pana Tomasza, Pana Samozika na no, łamach naszej już wspomnianej strony molimowej. Tam te wszystkie odkryte, wykopane, wyszprane ciekawostki segreguje w takie bloki tematyczne, osobno na temat osobowości, osobno na temat poglądów, osobno na temat samochodu i tak dalej podobne. Więc tam znajdziesz um, całą garść tego. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego dowiadujemy się o Tomku z Tomiku o templariuszach, to hmm, dowiadujemy się, co ciekawe, że w, w tym jakby punkcie na linii czasu on już nie tylko pracuje tak naprawdę, um, jak już mówiłem, jako ta osoba o zadań specjalnych w jakimś tam instytucie, dziale kultury, sztuki, muzealnym. Hmm. Co jeszcze, jest autorem kilku książek. Cytuję: O poszukiwaniach i odnalezieniu różnych skarbów na, telenie, na terenie Polski. Autor kilku książek. No już się kilku książek zrobił. Wow! Hmm. Dosyć, dosyć interesujące, że nie tylko szukał skarbów, nie tylko pisał te artykuły do prasy wcześniej, z czym się stykaliśmy w poprzednich tomikach ale i doprowadziło go to w końcu, być może, być może nie tak zaskakujące do napisania książek i to kilku. Hmm, bardzo, bardzo interesujące. Um, czytamy coś takiego. Poszukiwaniem skarbów nie trudnie się zawodowo i nie czerpie z tego żadnych zysków. Robię to dla przeżycia ciekawej przygody. Odnalezienie przeze, odnalezione przeze mnie skarby trafiają zawsze do muzeów, ja zaś co najwyżej piszę nową książkę. No to troszeczkę, się, troszeczkę jak gdyby przeczytałem, że on jest tak naprawdę zatrudniony hmm. w charakterze takiej osoby, więc można by powiedzieć, że czy naprawdę mu się za to nie płaci? Hmm. Można by się troszeczkę pokłócić podywagować, czy naprawdę musi za to nie płaci, za to poszukiwanie skarbów. Z jednej strony zrozumiałe, że, że to jest przykrywka, że tak naprawdę w opisie jego czynności zawodowych prawdopodobnie nie znajduje się ta rola tajniaka, rola detektywa. Z drugiej strony jednakowo, że on to robi i kto wie, jaki procent to nie pełni... Hmm w motywacji jego zwierzchników, żeby go w ogóle zatrudniać. Kto wie, kto wie, więc no, to jest taka dosyć kwestia do przedyskutowania, czy naprawdę on nie otrzymywał za to wynagrodzenia, ale tak czy owak z tego cytatu płynie taka konkluzja, że bez względu nawet, czy mu się za to płaci, czy nie, to on to robi bardziej z pasji, bardziej dlatego, że go to naprawdę interesuje i naprawdę mu zależy na tym, żeby te tak zwane dobra kultury narodowej trafiały z powrotem na łono państwa. I hmm. yy, yy, hmm. Co dalej? Co dalej jest ciekawostek z rzeczy, informacji na temat Tomasza? O samochodzie. Cytuję. Mój wehikuł, mimo że dałem go do polakierowania na ładny, stalowy kolor. Tak, czyli dowiadujemy się z tego cytatu, że a kolor, kolor jego wozu jest stalowy. No i że mu się ten kolor podoba. Hmm. Czyli możemy sobie już nieco bardziej wyobrazić, jak wyglądał ten samochód. Co ciekawe, z ekranizacji możemy wręcz zobaczyć na własne oczy, jak reżyser czy twórcy filmu czy filmów widzieli sami. Hmm jak mógł taki samochód wyglądać. To też jest bardzo interesujące. Tutaj podzielę się na żywo taką ciekawostką, że um, oglądanie filmu czy filmów, bo jak mówiłem, jest ich więcej niż jeden, um, wprowadza taką niepowtarzalną okazję, niepowtarzalną możliwość zobaczenia na własne oczy, jak różne rzeczy mogłyby wyglądać, propozycje, jak mogłyby zostać zwizualizowane, jak to wszystko mogło wyglądać, włącznie z tym najbardziej chyba, interesującym konceptem, najbardziej frapującym w całej tej serii powieści, jakim jest właśnie ów osobliwy wehikuł, osobliwy pojazd pana samochodzika, ten właśnie z silnikiem Ferrari pod maską, który jednak wygląda bardzo, bardzo nieatrakcyjnie, mówiąc eufemistycznie, także wręcz przeciętny człowiek, który go widzi, może podejrzewać to coś, że będzie rozwijało prędkość co najwyżej roweru, i niewiele ponadto, więc no, jakiś estetycznych wrażeń to nie budzi, ludzie się z tego zwykle śmieją, szydzą, hmm, sam Tomasz przyznaje, że jego wóz wygląda jak taka właśnie poczwara z wybołuszonymi oczami, no, różny taki żartobliwy sposób on to kwituje miejscami. Niemniej jednak darzy ten wehikuł swoistą sympatią, tym bardziej zdając sobie sprawę z jego prawdziwego potencjału, hmm. o czym opowiadałem w poprzednich rozdziałach Molium, kiedy on dostał tak naprawdę, e, otrzymał ten samochód nietypowy w spadku po wuju wynalazcy. Tak, i em, hmm, z filmów, możemy zobaczyć, jak ten niesamowity pojazd wyglądał. Dlaczego to jest tak interesujące, czy dlaczego mogłoby być tak interesujące zobaczyć to na własne oczy? Bo tak dla przypomnienia, ten jego samochód, co między innymi potrafi, to nie tylko szybko jechać, ale i pływać. Ha, tak naprawdę jest to wóz amfibia, który potrafi równie dobrze poruszać się po lądzie, co po wodzie. I na filmie, czy filmach niejednokrotnie możemy widzieć taką świetną scenę, która mi się bardzo podobała. Za każdym razem, kiedy widziałem to, gdzie Tomasz wjeżdża nierzadko z rozpędu, po prostu z lądu w wodę. Taka scena. No Świetnie to zobaczyć na własne oczy, jak on faktycznie naprawdę wjeżdża tym samochodem w wodę. Coś niesamowitego jest w tym, w obserwowaniu, w oglądaniu tego, a później widzieć, jak on płynie, ja początkowo oglądając filmy, bo to już jest drugi film, który oglądam. Wcześniej oglądałem ekranizację Wyspy Złoczeńców, później dopiero chronologicznie ten tomik o Templariuszach jest ekranizowany. Ja początkowo oglądając sceny, kiedy Tomasz pływał swoim samochodem, myślałem sobie, że a to tam po prostu tak naprawdę pływał jakąś łódką czy czymś w tym rodzaju na potrzeby filmu, co miało tylko wyglądać, imitować, że to jest ten sam pojazd. Ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że nie, to właściwie faktycznie naprawdę był jeden i ten sam pojazd, czyli już na potrzeby filmu oni dysponowali, twórcy filmu, pojazdem faktycznie, który był w stanie jeździć po lądzie, jak i pływać w wodzie, jak najbardziej, czyli właśnie taką stricte amfibią, jak najbardziej dysponowali kiedy śledzić różnego rodzaju ciekawostki wokół, gdzieś tam zakulisowe, dotyczące Zbigniewa Nienackiego i tak dalej, to gdzieś tam dowiadujemy się w którymś momencie o samej tej amfibii również, różnych, różnych danych. Ja na przykład, teraz przypominam sobie, że obejrzałem niedawno na YouTubie taki dokument, z jednego ze zlotów fanów Pana Samochodzika, takowe zloty jak najbardziej są organizowane od czasu do czasu, nie wiem czy cyklicznie, rok w rok, ale było już ich kilka i ja wspominałem wcześniej dzisiaj, że jest sporo osób żywo zainteresowanych akcją samochodzików, już są jakby w zupełności przeczy temu, że to są powieści stricte jakieś niby dla młodzieży, Wśród tych osób znajdujemy bardzo wiele osób dorosłych, żywo zainteresowanych i często wracających do treści tych książek z, wielkim, z wielką przyjemnością. To okazuje się, że inspiruje te osoby do, do obcowania z naturą, inspiruje ich do nawet nierzadko zainteresowania archeologią, historią, inspiruje ich do organizowania wypraw, tak jak już mówiłem, na własną rękę po Polsce, w odnajdywaniu śladów pana samochodzika no i inspiruje ich do organizowania zlotów, zjazdów żeby się razem spotkać z innymi osobami, które gustują w tej lekturze i co ciekawe od czasu do czasu na takie zloty zapraszani są różni, znamienici goście i na jednym z takich zlotów znaleźli się aktorzy, zaproszono część aktorów występujących właśnie w tejże ekranizacji o Templariuszach. Dokładnie to zaproszono, znaczy znaleźli się tam, nie wiem, być może zaproszono większą ilość osób, tego nie wiem, aż tak nie wniknąłem w to, ale znaleźli się tam aktorzy, którzy grali harcerzy towarzyszących Panu Samochodzikowi, harcerzy, których zresztą znamy już z poprzednich części jak najbardziej, czyli um no dokładnie teraz nie wspomnę, ale między innymi tego, który, któremu zdarzało się nieopatrznie wygazać raz po raz różne rzeczy, nie zachowując niestety tajemnicy. Mamy trójkę harcerzy i mamy głównego bohatera, co mnie najbardziej zaskoczyło, najbardziej mnie zaskoczyło, Stanisław Mikulski, który grał rolę pana samochodzika Tomasza w Panu Samochodziku i Templariuszach. No, niesamowite, że hm, sam Stanisław Mikulski znalazł się, przyjechał. To była też epicka scena, kiedy ja byłem przekonany, że właściwie to będzie tylko tych troje harcerzy po latach, 40 latach zaznaczam, po 40 latach oni się spotkali, a tutaj nagle w którymś momencie wchodzi już Taki starszy pan, ale którego nie da się nie rozpoznać. Który wygląda bardzo, bardzo, bardzo jak gdyby się w ogóle nie zmienił niemalże. Tylko opruszony lekko hmm, znamieniem czasu, ale bardzo charakterystyczny wygląd, bardzo charakterystyczna aparycja bardzo charakterystycznego, znanego, rozpoznawalnego polskiego aktora. Szczególnie znanego przecież tak bardzo z tej serii o Hansu Klosie chociażby, czy z jakichś tam wabanków, czy innych. Co ciekawe, aktora, który gdzieś tam ym, nadal się udzielał, przynajmniej w czasach, w których był kręcony ten materiał ze zlotu, on tam wspomina, że on nadal od czasu do czasu gra, chociażby w złoto polskich. Tak. Więc ym, to było dosyć, ym, dosyć interesujące i właśnie zobaczyć taki zjazd Hmm. na żywo ale dlaczego ja o tym wszystkim wspominałem <śmiech> nawet już nie pamiętam <śmiech> nie pamiętam dlaczego doszłem od czego wyszedłem dochodząc w końcu do, do tego do tej kwestii zjazdu um, z aktorami może, może chodziło mi o to że było niesamowitym zobaczyć na własne oczy jak wygląda taki wehikuł tak, właśnie w, w tym filmie o Templariusza, chociażby, czy nie tylko. Zobaczyć na własne oczy, jak wyglądać mogłaby taka maszyna, która jeździ zarówno po lądzie, jak i po wodzie. Te unikatowe sceny, kiedy on wjeżdża dosłownie z lądu, w wodę, z rozpędu epickie, epickie, kiedy pływa. Tak, było w tym coś niesamowitego. Um, co dalej? Hmm. Kolejny cytat, Tomasz o sobie. Byłem skromnie zarabiającym pracownikiem muzeum, naukowcem z odrobiną ambicji literackich. Kilkakrotnie powierzono mi zadanie odnalezienia zaginionych podczas wojny cennych zbiorów muzealnych i owe przygody opisałem potem w książkach. Czyli znowuż dowiadujemy się o tych książkach i o czym tak naprawdę on pisał czyli o tych swoich misjach. Tak ciekawe, ciekawe takie zapętlenie w książkach o panu samochodziku dowiadujemy się, że pan samochodzik pisał książki o swoich własnych przygodach. <śmiech> Dalej, dowiadujemy się coś takiego, w którymś momencie Tomasz stoi przed takim dylematem Petersenowie ugrzęźli w błocie z swoim samochodem wielgachnym z przyczepą i nie mieli się za bardzo jak wydostać, a oni byli jego przecież rywalami. Oni byli jego rywalami, konkurencją w poszukiwaniu skarbów Templariuszy i on stoi przed taką um, kwestią, przed takim dylematem, pomóc im czy nie. E, cytat. Niech tkwią w błocie, a ja w tym czasie dojadę do Miłko Kuku. Czułem jednak niesmak na myśl o takim załatwieniu tej sprawy. Przecież Petersen nie ma pojęcia, że jestem jego przeciwnikiem i moje zachowanie... Przyjmie jako grubiaństwo ze strony Polaka, który mógł im pomóc, a nie chciał. Więc należało albo wprost powiedzieć Petersenowi, że jest on moim konkurentem i wówczas zupełnie otwarcie odjechać do Miłkowuku, albo też okazać mu pomoc, nie mówiąc mu, kim jestem. Tak, bo w tamtym czasie Tomasz miał jeszcze tą przewagę nad Petersenami, że oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, kim on jest. Oni jeszcze wtedy nie rozpoznali w nim rywala, konkurenta. Oni się dopiero wtedy tak naprawdę spotkali po raz pierwszy, więc um, ten cytat, ta sytuacja dobrze ilustruje, że Tomaszowi leżały na sercu takie sprawy jak wizerunek Polaków w oczach obcokrajowców. Hmm. To w połączeniu z jego własnym takim poczuciem honoru, nie tylko patriotyzmu, ale honoru, nakazało mu jednak pomóc własnym rywalom, hmm. gdzie wydawałoby się, że on trochę przeciw samemu sobie działa, ale jednak tak honorowo postąpił. Czyli dowiadujemy się kolejnej poszlaki wskazującej na to, że Tomasz jest osobą honorową, dla której honor jest istotny. Inną rzeczą, którą dowiadujemy się o nim jest to, że gustuje w dziewczynach o jasnych włosach, cytuję, i smukłych sylwetkach. Jasny, jasnowłose, smukłe, niewiasty. Hmm. Hmm. Dowiadujemy się, że zna angielski, może rosyjski. Chociaż z tym angielskim to teraz mnie konsternuje. Skoro zapisałem, że zna angielski, to musiałem mieć ku temu zdecydowanie jakąś konkretną przesłankę. Gdzieś w którymś miejscu konkretnie dosłownie musiało to zostać stwierdzone czy pokazane, że on angielski zna. Moja konsternacja polega na tym, że w aktualnie czytanym tomiku um, jest taka scena, bardzo niedawno ją czytałem, gdzie on mm, nieopatrznie, y, czy mam na myśli nieintencjonalnie, y, jest świadkiem rozmowy, podsłuchuje nieintencjonalnie tą rozmowę y, pewnych dwóch osób, która ma miejsce w języku angielskim i stwierdza, że y, nie rozumie tej rozmowy. Teraz pytanie nie jest takie właściwie jednoznaczne. Czy on jej nie rozumie dlatego, że była prowadzona w języku angielskim, czy on jej nie rozumie dlatego, że jednak zbyt daleko ta rozmowa miała miejsce. Coś tam słyszał, ale nie mógł rozróżnić słów. Dosyć frapujące jest możliwość, niestety, że autorowi chodziło o to, że nie zna angielskiego i to by się wtedy nie pokrywało z tym, że tutaj zna. Kto wie, kto wie, jaka jest prawda. Tak czy owak, znowuż, taki błąd byłby prawdopodobny, drobniutki błędzik, ale byłby prawdopodobny, znowuż, w związku z tym, o czym już wspominałem, że autor pisząc te książki skakał tak naprawdę do przodu, do tyłu i on nie pisał tych książek chronologicznie, tak jak ja je czytam po kolei. Hmm. Ale mamy tutaj, że zna angielski i rosyjski, prawdopodobnie również o czym gdzieś tam przesłanki wcześniej można by również napotkać. Hmm. Co dalej? Um, Petersenowie, jak mówiłem, mieli taki um, domek kempingowy, który sobie ze sobą zawsze zabierali, um, ciągnąc go tym swoim większym samochodem. Swoisty taki koncept, y, cytuję, piękny był to domek, wygodny, znakomicie wyposażony, Oglądałem go z prawdziwą zazdrością. Zawsze marzyłem, aby mieć coś takiego. Jakże przydałby mi się on w mych letnich wyprawach. Tak, Czyli dowiadujemy się, że Tomkowi bardzo się podobał. Taki koncept domku na kółkach. Że on bardzo w nim gustował i sam też by tam bardzo chciał takowy mieć. Hmm. Ciekawe. Ciekawe, czy jego samochód by, że tak powiem, uwiózł. Pewnie tak, bo był w sumie chyba o wiele potężniejszy siłą pod maską ukrytą, niż ten um, wóz Petersenów, hmm. więc chyba jak najbardziej taki camping Tomek mógłby za sobą wozić, tyle że wtedy o wiele trudniej byłoby mu robić te pościgi, musiałby się za każdym razem odłączać, chyba że jakiś mechanizm by sobie automatyczny do tego załączył, zostawiając za sobą przyczepkę pyk, odszczepiając i jo <śmiech> mógłby, mógłby. Hmm. Znowu Tomasz wypowiada się o własnej profesji. Sprawę poszukiwań traktuje jako rozrywkę, gimnastykę umysłu, sprawdzian swojej inteligencji i wiedzy, coś w rodzaju ciekawej szarady. Hmm. Sprawę poszukiwań traktuje jako rozrywkę, gimnastykę umysłu, sprawdzian... Swojej inteligencji i wiedzy, coś w rodzaju ciekawej szarady. Ten cytat przytaczam dlatego, że mi się definitywnie kojarzy z tym, w jaki sposób um, definiuje niektórzy, niektórzy definiują hacking, hakerstwo tak zwane. Hmm. A szczególnie mam na myśli tutaj: um, Jakoś nazywał się Richarda Stallmana. Richard Stallman, o którym sporo sporo opowiadałem już w Mulium wcześniej, tak gwoli króciutkiego przypomnienia, prawdziwy twórca systemu Linux, tak naprawdę Gnu Linux. Ale chodzi o ten system, który powszechnie nazywa się Linuxami. To tak naprawdę stworzył go Richard Stallman. Richard, który do Dnia dzisiejszego funkcjonuje, daje wykłady, prelekcje, głosi i um, ma bardzo interesujący, szeroki przekaz, daleko, daleko wykraczający poza komputerowe sprawy, poza informatyczne sprawy, Ja z, bardziej to dotyka zagadnień, tak krótko powiem, etyki, etyki um, i tego, co jest w porządku, co nie w porządku i jakie Kity udało się wcisnąć systemowi przeciętnym obywatelom na świecie. Hmm. Więc o tym szerzej opowiadam w mulium, Nawet dwa rozdziały nagrałem um, obfite o Richardzie i być może coś jeszcze się pojawi w tej materii. Um, natomiast te, dlaczego ten cytat skojarzył mi się z Richardem? Dlatego, że Richard co robi między innymi, to przedstawia korzenie korzenie swojej pasji, korzenie tak zwanego hackingu, który taka przeciętna osoba być może rozumie hacking jako coś złego, jako coś um, przeciw prawu, gdzieś tam jakieś właśnie łamanie prawa, jakieś przestępstwa kryminalne w ogóle, jakieś takie rzeczy. Natomiast okazuje się, że hacking pierwotnie, był zupełnie zupełnie czym innym i to zostało bardziej przemodelowane przez, przez gdzieś tam media prawdopodobnie celowo, żeby hacking celowo był kojarzony negatywnie, podczas kiedy tak naprawdę on się wywodził z takiego konceptu zupełnie przynajmniej neutralnego, ile nie pozytywnego konceptu, gdzie hacking był rozumiany przez pasjonatów owego, jako właśnie rodzaj szarady intelektualnej, wyzwania dla własnej inteligencji, gdzie poprzez hakowanie rozumiano cokolwiek. Nie, nie musiała to być wcale aktywność komputerowa, to mogło być cokolwiek, to mogło być majsterkowanie przy własnym rowerze, czy, czy konstruowanie jakiejś płytki z układami scalonymi, czy cokolwiek, jakakolwiek rzecz, która absorbuje twoją inteligencję jednocześnie stanowi dla niej wyzwanie to jeżeli w dodatku możesz w obrębie tej rzeczy, tej aktywności robić jakieś rzeczy błyskotliwe, to możesz jakoś jakby wychodzić ponad siebie, pokonywać własne granice, rywalizować sam ze sobą i niesamowite rozwiązania w ten sposób produkować ciągle sobie podnosząc poprzeczkę, to możesz jak najbardziej... A, jeżeli jeszcze dodatku czerpiesz z tego przyjemność, to możesz jak najbardziej mówić o hackingu. Tak rozumiany był hacking wówczas przez pasjonatów, tych pierwszych pierwszych pasjonatów w epoce pierwszych komputerów. Stamtąd przecież się ów hacking wywodził. Hmm. I właśnie z tym mi się skojarzył od razu ten cytat, jak Tomasz to ujmuje, że w tym ujęciu faktycznie Tomasza, to co on robił również można by określić mianem hakera i hackingu. <śmiech> tak. mm. Następną rzeczą, którą dowiadujemy się o Tomku to jest to taki cytat. Wierzy Pan w diabły, w czary i w duchy? spytał Petersen. I Tomasz odpowiada, do tej pory nie wierzyłem. <śmiech> Więc dowiadujemy się, że Tomasz generalnie nie wierzy w takie rzeczy jak yy... Czary, duchy, taka ezoteryczna sfera, co się pokrywałoby z inną informacją, do której wcześniej dotarliśmy, że Tomasz um, wydaje się nie wierzyć w coś takiego jak życie pozagrobowe. Hmm. Samochód, znowu wracamy do samochodu. Co dowiadujemy się o samochodzie? Cytuję. Moja, moja pokraka posiada moc znamionową 350 koni mechanicznych a jej szybkość maksymalna 220 km na godzinę. Tak, czyli coś więcej o samym samochodzie. 220. Hmm. Swoją drogą jest to taka sama prędkość, jak jeden ze spektakularnych samochodów, który występuje na pierwszym planie w którymś momencie w tomiku, który czytam aktualnie, a o którym opowiem gdzieś w przyszłości, bo to jest o kilka już tomików do przodu względem Templariuszy. Hmm. Kolejną informacją na temat gustów dotyczących kobiet Tomasza dowiadujemy się, że Tomasz lubi kobiety nieustępliwe, uparte i ambitne. Być może dlatego, że sam wydaje się nieustępliwy, uparty i ambitny w swoim dążeniu do rozwiązywania różnorakich zagadek. W innym miejscu dowiadujemy się, że Tomasz bardzo się boi prądu. Czyli gdzieś tam obok awersji, do, do grupki awersji Tomasza dodajemy prąd. Wcześniej się dowiedzieliśmy, że ma awersję do lekarzy, zdecydowaną do szpitali, nie lubi podróży. Tutaj dowiadujemy się, że boi się prądu. Nie jedyna rzecz, tam jeszcze więcej rzeczy, których się, się on boi, było między innymi ośmieszenia. Chociażby, jakieś wyzwanie, jeżeli on się boi ośmieszenia, a na co dzień podróżuje takim wehikułem Hmm. kilka ciekawostek na temat filmu samego, bo jeżeli chodzi o ciekawostki na temat Tomasza, to już wszystko, co zebrałem z Templariuszy, a jeżeli chodzi o film, to um, znowuż potraktowano go dosyć luźno. Z jednej strony jest ekranizacją, z drugiej strony część rzeczy przedstawiono zupełnie inaczej lub częściowo inaczej, niż miało to miejsce na kartach książki. Jedną z tych rozbieżności jest chociażby fakt, że inaczej skorelowano bohaterów, na przykład Kozłowski powieściowy jakby świeżo po lekturze powieści, jednym z pierwszych zaskoczeń może być to, że na filmie Anka zna Kozłowskiego hmm. um, czyli filmowego Michała znaczy powieściowego Michała nie, filmowego przepraszam, tak mi się już zamotało w filmie jest to Michał, w powieści jest to Kozłowski. I co ciekawe, w ogóle jestem prawie pewien, że w powieści, w książce Kozłowski to była w ogóle postać całkowicie z zewnątrz, wynajęta po prostu przez Petersenów, wynajęty pracownik jakiegoś turystycznego biura podróży na ich tam potrzeby. Natomiast w filmie nagle znikąd dowiadujemy się, że Kozłowski, filmowy Michał, jest tak naprawdę w rodzinie Petersena. Hm. Że dla niego Petersen jest wujkiem albo stryjem, coś w tym stylu. I on próbuje go tam naciągnąć na, na różne pieniądze, na różne granty, żeby mu zafundował nową, piękną przyszłość za granicą. Hm. I dowiadujemy się, że nie tylko on jest w rodzinie Petersenów, ale jeszcze, że Znaankę. tak. Co tam jeszcze? Właśnie jedną z ciekawych rzeczy takich smaczków na filmie jest to, że poza tym, że widać w jaki sposób ten wehikuł Tomka wpływa w wodę, bezpośrednio wjeżdża w wodę z lądu, to można jeszcze zaobserwować taki smaczek fanowski, jak wtedy on zapuszcza turbinę, jak ta turbina śruba się spuszcza do wody i zaczyna się kręcić bodajże. To też jest taki smaczek dla fanów, że to można zaobserwować na którejś ze scen w filmie. Hmm. Inną z takich drobnych rozbieżności jest to, że w książce mamy w którymś momencie taki epicki dokument, wokół którego wszystko się toczy. Dokument, o którym wspominano w artykule prasowym, o którym opowiadałem już dzisiaj. Wspominano, że dokument jest w rękach pewnej osoby w pewnej wsi konkretnej w Polsce i stąd się to całe statko osób zainteresowanych spieszko z, z zebrało, żeby do tej wsi pojechać odnaleźć tego człowieka z tym tajemniczym dokumentem. W filmie nie ma w ogóle czegoś takiego jak ten dokument mamy, natomiast tajemniczy notes. Um, tak. Hmm. Ewa, postać Ewy. W książce jest to dziewczynka, która mieszka na zamku i jest bodajże córką kustoszki czy przewodniczki po wycieczkach, natomiast w filmie Ewa jest o wiele starsza niż mała dziewczynka i jest aktorką, która daje różnego rodzaju spektakle. Hmm. Co tam dalej? Um, tak jak w książce, w którymś momencie um, Pan samochodzik zrobił z Michała potencjalnego złodzieja konfitur. <tak>, tak Michał w filmie robi z samochodzika złodzieja rzeźb. Coś o czym w książce nie ma słowa. W ogóle w filmie mamy do czynienia z całym pasmem różnego rodzaju psotów. Taki motyw, że ów Michał czy Kozłowski jak wolisz um, tym harcerzom i harcerze Michałowi i Kozłowskiemu wzajemnie wyrządzają różne psoty, jak gdyby trochę konkurując, robiąc sobie na złość. Cały wątek tego raz po raz coś sobie takiego wymyślają. W książce generalnie nie, nie napotkałem w ogóle takiego wątku, natomiast tutaj dostajemy. No i wreszcie ostatnia ciekawostka na temat filmu. Że co ciekawe, o ile sam Zbigniew Nienacki, wcześniej dowiedzieliśmy się, że niespecjalnie, eufemistycznie mówiąc, podobały mu się te filmy. Um, tak mogłoby być interesujące, jak sam autor odbierał ekranizację własnych powieści. Gdzieś tam dowiedzieliśmy się, że on nie za bardzo, nie za bardzo w tym gustował, um, chociażby sama. Alicja Janeczek, epicka postać z jego życia, o której opowiadałem w jednym z poprzednich rozdziałów Molium, tak się wypowiadała o tym, że autor kręcił zdecydowanie nosem na te filmy. Na samym planie Templariuszy według aktorów z tego zlotu był dwa razy, ze dwa razy co najwyżej i tyle. Natomiast osobliwą ciekawostką jest to, że o ile on sam był tam co najwyżej dwa razy i kręcił nosem, o tyle o tyle jego żona ówczesna, czyli Helena Nowicka, była tego filmu kierownikiem produkcji. Oto zaskoczenie wielkie. Hmm. Drugim kierownikiem produkcji, tak gwoli ścisłości. Ale była. I można by się zastanawiać, dlaczego ten film nie był po jego myśli, w jego guście. Czy, bo przecież, z jednej strony, kto wie, może mógłby być, skoro jego żona miała. Czy ona miała naprawdę wpływ, być może miała jako kierownik produkcji, a może nie miała, a może miała, a nie chciała, bo może ich układy już wtedy nie były zbyt, zbyt dobre, bo jak wniknąć w życie um, Zbigniewa Nienackiego, to dowiadujemy się przecież, że, że ten układ jego z żoną był bardziej formalny. On tak naprawdę większość czasu w swoim życiu później już z nią nie żył aktywnie, tylko żył na własną rękę, a później związał się z zupełnie inną kobietą. Jednocześnie co zaskakujące, nie rozwodząc się formalnie za swoją ówczesną żoną, właśnie ową panią Heleną, która była drugim kierownikiem produkcji na planie Pana Samochodzika i Templariuszy. Um, więc być może, być może ona sama nie chciała, żeby ten film jakoś bardziej konsultować z autorem, żeby bardziej odpowiadał jego wyobrażeniom. Kto wie, jak to było, kto wie. Niemniej jednak jest dosyć dla mnie zaskakującą informacją, że ona była kierownikiem produkcji na planie. Więc jakieś słowo zakończenia, jeżeli chodzi o Templariuszy. Hmm. Podobał mi się Tomik zdecydowanie. Jak wspominałem wcześniej, mam wrażenie, że z Tomiku na Tomik coraz bardziej atrakcyjne są te powieści, chociaż one już wcześniej mi się bardzo, bardzo podobały. To jednakowoż mam zdecydowanie, odnoszę zdecydowanie takie wrażenie, że pewien rozmach akcji, poziom zaskoczeń, poziom epickich scen czy epickości tych scen w fabule, jakie przed nami rozrysowuje autor, że to wszystko gdzieś tam mocno, mocno poszło do przodu, mocno wzwyż. Zdecydowanie mam takie wrażenie, czytając te książki, być może dlatego ma to miejsce, że doszedłem już do tomików z mazurskiego okresu, że tak powiem, czyli z mazurskiego okresu życia autora, który to okres był dla niego najbardziej płodnym, tak naprawdę, który mu najwięcej przyniósł jego zawodowego sukcesu, literackiego sukcesu. Innymi słowy, to, co najlepszego napisał, to co najlepiej się sprzedawało, to, co ludzie najlepiej wspominają, to on stworzył właśnie w czasie tego mazurskiego okresu, czyli kiedy przeprowadził się z tak zwanego wielkiego miasta czytaj Złodzi do y, mazurskiego regionu właśnie na Mazury y, do miejscowości Jeżwałd, która zresztą w którymś tam w tomiku nawet jest wspominana, tu i ówdzie. Um, i on jednokrotnie odnosi się do, do tamtejszych lokacji również w niektórych tomikach, więc hmm, być może właśnie dlatego odnoszę takie wrażenie, że no jest, jest not, odnotowywalny, wyraźny postęp w jakości, która i tak była już dosyć, dosyć wysoka, a tutaj jakby czyta się te tomiki jeszcze znacząco, znacząco jeszcze lepiej, jeszcze bardziej są porywające, absorbujące, zaskakujące, sceny jeszcze bardziej spektakularne. Szczególnie te zaskoczenia, jakież epickie, nie będę zdradzał niespodzianek, później w Mollium opowiem pewnie, ale szczególnie zaskoczenia, o jakie autor się pokusza, potrafią być już totalnie niesamowite. A jeżeli chodzi o ten tomik z Templariuszami, no to już on sam on sam nabiera takiego rozpędu, rozbiegu, poprzez to, że właśnie cały jest w tej konwencji takiego już, jak mówiłem, rajdu poszukiwaczy skarbów. I również w tym tomiku mamy do czynienia właśnie z epickim tak naprawdę zwrotem akcji, o czym też już nadmieniałem, że, że tak naprawdę ten skarb Templariuszy, owszem istnieje, owszem jest, ale jest tak naprawdę ukryty w zupełnie miejscu, o które by się o to nie podejrzewało, w zupełnie niepozornym, totalnie, totalnie miejscu. Więc hmm, to wszystko sprawia łącznie, że dobrze mi się zdecydowanie czytało ten tomik. Mogę go serdecznie polecić Tobie. I um, to by było myślę wszystko. Bardziej dlatego, że kończy mi się bateria na dyktafonie i hmm, potrzebuję rozbić to nagranie na dwie części, żeby jeszcze dodać wiersz, ale to by było wszystko na dzisiaj. Trochę się spieszę, żeby zdążyć nagrać. Wszystko na temat panu, Pana Samochodzika i Templariuszy. Um, a teraz przejdźmy do, do zakończenia dzisiejszego rozdziału Molium. Ja dziękuję Tobie za całą uwagę, życząc przyjemnego dnia, poranka, wieczoru lub nocy. Zapraszając jednocześnie do lektury następnych rozdziałów Molium, w tym samochodzikowych, ale i nie tylko. Nie tylko. Mówił Thomas Lee. Kwoli tradycji, również i dzisiejszy rozdział chciałbym zwieńczyć jednym z moich przeszłych wierszy. Na dziś wybrałem wiersz pod tytułem Zaufanie z 7 maja 2003 roku. Zaufanie Wszyscy jesteśmy w myśli Twojej, gdzie wymyśliłeś ją i mnie. I masę odbić w moich oczach. Wiele myślowych postaci, zainspirowanych ludźmi. I masę odbić w moich oczach. I masę weryfikacji. I zaufać nie mogę. Myślę o niej. Wiele myślowych postaci zaczyna żyć własnym życiem. Idę i widzę człowieka. Już we mnie zamieszkał. Nie znaję się, choć może dojdzie do spotkania. Myślę o niej i zaufać ludziom nie mogę. Tą samą wątpliwością grzeszę w Twoją stronę, kiedy myślisz mnie, kiedy moja dusza dzięki Tobie, moja naiwność, me ograniczenia, niedoskonały ja. Trudno mi ukoić się na łonie Twoich myśli, Twojego stworzenia. Za dużo widzę tego, co jest. Zbyt mało tego, co we mnie, iż przeszkadza mi, bym zaufał. Gdzie wymyśliłeś ją i mnie, niby dwa punkty oddalone, połączone niewidzialną linią mity, legendy, ustne plotki, o których zapomniano? Przeznacz, połącz. Przeglądam ludzi we własnych odbiciach i skierki jedynej przeskakują niczym sen, niepewny jest M, zaufać nie mogę. Tylko otworzyć okno, spoglądać ze świadomością wielu możliwych scenariuszy. Obrazy odbijają się we mnie, napełnia, napełnia mnie uczuciem. Jak to jest z ich pojawianiem się za dnia? Tylko otworzyć okno. Zbyt wysoko, by nie było ryzyka, bym wypadł. Zbyt wysoko podług mnie, podług tego kim jestem, jaki jestem.